Jerzy Głosik w kręgu światowita, taśma czwarta, ścieżka pierwsza. Z obszarów ziem polskich pochodzą również pewne przedmioty zabytkowe mające związek z wierzeniami i magią górno-paleolitycznej sztuki. W jaskini maszyckiej koło Olkusza na przykład znaleziono tak zwane żebra zwierzęce zdobione rytą ornamentyką geometryczną i symbolicznymi przedstawieniami organów płciowych datowane na około 15 tysięcy lat przed naszą erą. Kult Matki Ziemi. Ludzie od początków swego istnienia korzystali z dobrodziejstw ziemi, żywiąc się napotkanymi na szlakach swych wędrówek roślinami i ziołami. Było to w pewnym stopniu działanie jednak instynktowne i najczęściej przypadkowe. Począwszy od ósmego tysiąclecia przed naszą erą, pod wpływem ukształtowania się klimatu zbliżonego do dzisiejszego, zaczęły się dokonywać istotne przemiany w trybie życia ludzi na naszych ziemiach. Człowiek w sposób już zamierzony zaczął uprawiać ziemię początkowo zwykłymi kijami, później w miarę nabycia doświadczenia motykami i bardziej ku temu przystosowanymi kopaczkami rogowymi. Początki uprawy roli na ziemiach Polski poprzedziły wielowiekowe doświadczenia i osiągnięcia szeregu pokoleń żyjących we współzależności z naturalnym środowiskiem. Znaczne wpływy na kształtowanie się prasłowiańskiej gospodarki rolnej wywarły pierwowzory przenikające z terenów Bliskiego Wschodu i idee europejskiego rolnictwa, które rozprzestrzeniły się w miarę zaludniania łąki i trzebienia lasów. Ostatnie odkrycia archeologiczne na Bliskim Wschodzie stwierdzają, że problem ten sięga w daleką przeszłość. Na przykład w Izraelu w jaskini na w pobliżu Hajfy znaleziono pozostałości zwęglonego zboża, w tym trzech ziaren udomowionej pszenicy w warstwie datowanej na około 16 tysięcy lat. Natomiast w miejscowości Jarmu położonej nad Górnym Tygrysem odkryto osiedle ludzkie z początków piątego tysiąclecia przed naszą erą którego mieszkańcy uprawiali jęczmień i pszenicę oraz hodowali kozy, świnie i owce. Mieszkańcy siedla Jarmo budowali domy, których ściany wykonywane były z ubitej ze słomą gliny. Nie znali jednak lepienia naczyń. Nad Dolnym Nilem, w okolicach jeziora Fayum oraz na zachodnim, krańcu Delty, w miejscowości Merimbe, natrafiono również na osady rolnicze pochodzące z połowy V wieku przed naszą erą. Uprawiano tam na wielką skalę pszenicę i jęczmień, których zapasy odkryto w wykopanych w ziemi spichrzach. Ówcześni mieszkańcy zajmowali się polowaniem na przychodzące do wodopoi zwierzęta, na dzikie ptactwo, łowili ryby. Zmiana warunków życia, przejście od koczowniczego trybu łowiecko zbierackiego do bardziej osiadłego, związanego z uprawą roli, która ostatecznie dokonała się na naszych ziemiach na przełomie 5 i 4 tysiąclecia przed naszą erą przyniosła wyraźne ukierunkowanie wierzeń i obyczajów kultowych najstarszych rolników i hodowców. W kręgu tych wierzeń pierwotnych znalazła się Matka Ziemia, która karmi cokolwiek istnieje. Wszystko rodzi, buduje potem chłonie, by począć od nowa. Przemiany gospodarcze i związane z nimi wierzenia zapoczątkowały nową epokę w dziejach ziem Polski zwaną w języku greckim Neolitem, Neosnowy, litos kamień). Neolit czyli młodsza epoka kamienia przypadała na lata od około 4500 do 1800 przed naszą erą. Okresem dzielącym paleolit, który zakończył się około 8000 lat przed naszą erą, wraz z całkowitym ustąpieniem z naszych ziemlodowca, a neolitem, była środkowa epoka kamienia, czyli mezolitu, z greckiego mezos środkowy i litos kamień. W miarę tworzenia nowych form życia społeczności wczesno-neolityczne przyswajały cenne zdobycze ówczesnej cywilizacji, jak ręczne lepienie naczyń glinianych, umiejętność tkactwa, gładzenie wyrobów krzemiennych i kamiennych. Widzimy więc, że w początkach neolitu dokonała się prawdziwa rewolucja gospodarcza. Nie miały jednak ziemie polskie w owym czasie jednolitego obrazu kulturowego, którego pozostałości znajdujemy dzisiaj dzięki wykopaliskom. W dziedzinie kultu zmarłych zaznaczyły się różnice. W społeczności neolitu na ziemiach Polski, przestrzegając tradycyjnego zwyczaju składania zwłok zmarłych w ziemi, budowały groby o różnych formach pojedyncze lub zbiorowe, zwykłe jamy lub wielkie budowle z głazów i kamieni bądź potężne, ponad metrowej długości usypiska ziemne Czy dawni mieszkańcy naszych ziem w jakikolwiek inny sposób traktowali swych zmarłych? Na to pytanie archeologia nie jest w stanie odpowiedzieć Po prostu tylko te pochówki które pozostawiły w środowisku naturalnym cmentarne ślady mogą być przez archeologię badane Nie wiemy czy któreś z plemion neolitycznych nie stosowało tzw. pochówków nadziemnych, to znaczy umieszczania zwłok na wieczną drogę nad ziemią na lekkich konstrukcjach drewnianych. Takie zwyczaje panują jeszcze współcześnie wśród niektórych ludów azjatyckich i afrykańskich, żyjących na prymitywnym stopniu kultury. Także zwyczaj topienia zmarłych przez naszych przodków przed wiekami, znany w naszych czasach w innych krajach, trudny byłby dzisiaj do zbadania przez archeologię, nie mówiąc już o różnego rodzaju wędzeniu trupów i pozostawianiu ich w specjalnych pomieszczeniach nadziemnych. W Ugandzie do niedawna jeszcze ciało zmarłego dostojnika plemiennego wędzono i chowano bez szczęki w drewnianym grobie. Szczęka zmarłego, jako widoczny symbol jego duszy, noszona była przez wdowę. Sogdyjczycy w Azji Środkowej, wyznawcy zoroastra, oddawali swoich zmarłych na pożarcie sępom. Karmienie ptaków ciałem zmarłego należało w Tybecie do najpopularniejszych form pogrzebowych. Grzebanie nieboszczyków traktowane jako coś wyjątkowo hańbiącego. Natomiast afrykańscy niloci porzucają zwłoki kobiet, jedynie mężczyzn grzebią w ziemi. W Kolumbii, prymitywni Chipczowie zwłoki niewolników kobiet i mężczyzn palą, wolnych mężczyzn zaś grzebią w ziemi. Niektóre plemiona po prostu zjadały zwłoki bez urządzania ceremonii pogrzebowych. Na przykład masageci, o których wspomina Herodot, żyli w przekonaniu, że zjedzenie zmarłego jest wyrazem najwyższego dla niego uznania i poszanowania. Najstarsze groby rolników i hodowców bydła na ziemiach Polski świadczą o znacznym zróżnicowaniu majątkowym zmarłych. Przykładem jest grób kobiety zmarłej w wieku około 50 lat i pochowanego obok niej siedmioletniego dziecka, odkryty na cmentarzysku sprzed ponad trzech tysięcy lat przed naszą erą w kruszy zamkowej koło Inowrocławia. W grobie tym znaleziono taką liczbę ozdób, jakiej dotąd nie zanotowano w całej środkowej Europie, w grobach pochodzących z tego samego okresu. Głowę kobiety zdobił diadem złożony z dwóch zawieszek miedzianych, zawierający 180 miedzianych paciorków i ponad 60 muszelek. Na rękach znajdowały się bogato zdobione na ramienniki kościane, na szyi piękny naszyjnik wykonany z miniaturowych paciorków miedzianych. Największe wrażenie sprawiał szeroki pas, składający się z kilku rzędów, do wykonania którego zużyto ponad 2000 paciorków z muszli małży i muszelek ślimaków. Ozdoby te pochodziły w większości z terenów Półwyspu Bałkańskiego. Do Kruszy Zamkowej dotarły drogą kontaktów wymiennych. Szkielet dziecka był również obsypany podobnymi paciorkami i ozdobami. W porównaniu z bogactwem wyposażenia obu pochówków w Kruszy Zamkowej specjalną wymowę ma ubóstwo innych grobów na tym cmentarzysku. Ludność tamtej epoki stawiała długie, trapezowate budowle mieszkalno-gospodarcze. Odkryto je w Brześciu Kujawskim. Taką budowlę kultową wydaje się być również długi, na 35 metrów i szeroki od 3 do 6 metrów obiekt o zarysie trapezowatym, odkopany na brzegu jeziora w Biskupinie kołożnina. Ściany były zbudowane ze słupów, budynek pokryty był zapewne strzechą dwuspadkową. Wejście z obu stron, a ognisko znajdowało się wewnątrz. Obok budowli biskupińskiej mieściły się głębokie jamy wykopane w glinie, służące przypuszczalnie do przechowywania żywności, przeznaczonej dla uczestników uroczystości obrzędowych, które miały miejsce, jak się przypuszcza, około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Potrzeby i troski życia codziennego, dbałość o rozwój potencjału ludzkiego znalazły swoje miejsce w wierzeniach i stosowanych obyczajach, zarówno jeżeli chodziło o żywych, jak i umarłych. Szczególne znaczenie miała podstawowa jednostka społeczna, najbliższa rodzina, w ramach rodu czy plemienia, a w niej postać kobiety, dawczyni życia. Świadczą o tym liczne figurki kobiece Znajdowane w osadach neolitycznych Używane z okazji różnych obrzędów Związanych głównie z kultem płodności Na jednej z takich rozległych osad Rolniczo-hodowlanych w Złotej Pod Sandomierzem Pochodzącej sprzed około 3000 lat przed naszą erą Znaleziono specjalne naczynia obrzędowe Mające kształt postaci kobiecej Przejawami troski o zachowanie życia I wiary w odrodzenie się Było zapewne układanie zmarłych w jamach grobowych W pozycji mocno podkurczonej z nogami zgiętymi w kolanach, podniesionymi aż pod brzuch. Zbyt silne podgięcie nóg zmarłego, stwierdzone na szkieletach kobiet podczas odkrycia grobów nad jeziorem Biskupińskim w 1952 roku, nasuwało przypuszczenie, że zmarłych musiano skrępować i owinąć sznurem lub powrozem. Nie było to jednak wrogie działanie wobec zmarłego. Najbliższa rodzina chciała w ten sposób dopomóc w nowym odrodzeniu się. Wierzono bowiem, że układając zmarłą w pozycji, jaką przybiera płód w łonie matki, Ponownie odrodzi się dzięki sile płodności ziemi. Stąd grzewanie zmarłych w ziemi. Zwyczaj ten stwierdzony już u neandertalczyków, u pierwszych rolników i hodowców stosowany był powszechnie. Ułożenie embrionalne szkieletów ludzkich można oglądać na wystawie w pawilonie muzealnym w Biskupinie, gdzie eksponowany został w całości szkielet kobiety wydobyty in situ z naturalnego podłoża wraz z warstwą gleby. Kobieta ta została pochowana przed około Trzema tysiącami lat przed naszą erą Ramiona jej zdobiły dwie pary naramienników Z ornamentem zygzakowatym, rytym Wykonanym z płytek kościanych Ten interesujący kobiecy pochówek z biskupina Podobnie jak bogato wyposażony grup kobiety z dzieckiem W kruszy zamkowej Należą do kultury lędzielskiej Nazwanej od stanowiska archeologicznego W miejscowości Lędziel na Węgrzech Która wchodziła w skład Większego cyklu kulturowego Tak zwanej ceramiki wstęgowej obejmującego wszystkie kultury rolniczo-hodowlane w Polsce w początkach młodszej epoki kamiennej Neolitu. Nazwa kultury ceramiki wstęgowej pochodzi od charakterystycznego zdobienia naczyń różnorodnymi liniami falistymi i motywami wstęgowymi. Pierwotne rolnictwo europejskie, również i polskie, w przeciwieństwie do rolnictwa na Bliskim Wschodzie, w znacznym stopniu uzależnione było od warunków środowiskowych, gleby i klimatu. Wymagało ono stałego rozwoju i ulepszania sposobów uprawy. Taka sytuacja stwarzała większe szanse dla jednostek bardziej przedsiębiorczych bądź niewielkich grup osiadłych na dobrych glebach i zdolnych do zorganizowania pracy. Powstawały nadwyżki produkcji rolnej, zwiększała się wymiana handlowa, co dawało możliwości bogacenia się rolników i hodowców, o czym świadczą na przykład groby z kruszy zamkowej. Na Bliskim Wschodzie natomiast przez całe wieki trwała stagnacja rolnicza. Wylewy Nilu, Tygrysu czy Eufratu z regularnością dnia i nocy Użyźniały nadbrzeżne obszary A ludność korzystająca z tych błogosławieństw I darów natury Ograniczała się prawie wyłącznie do ulepszania systemów nawadniających Kto wie Czy w tych dobrodziejstwach Nilu Jego cyklicznych wylewach Nie kryje się rozwiązanie jednej z najbardziej pasjonujących zagadek Starożytnego Egiptu Sposób w jaki starożytni władcy tego kraju Wyzyskiwali masy ludzkie Dla realizacji budowy olbrzymich piramid Chłopi egipscy przez około jednej trzeciej roku, poza okresami zbiorów i sadzenia plonów, byli wolni w zasadzie od podstawowych zajęć związanych z uprawą roli, mogli więc świadczyć swe usługi na rzecz władców i bogów. Wśród Megalitów W rozwiniętych społecznościach neolitycznych, zwłaszcza w kręgach kulturowych Basenu Morza Śródziemnego, wytworzył się system wierzeń religijnych, którego widocznym przejawem był zwyczaj budowania potężnych kamiennych budowli grobowych. Wznoszono również olbrzymie nasypy ziemne Powiązane z różnorodnymi konstrukcjami Drewnianymi i kamiennymi Wspaniałe pomniki grobowe i sakralne Zwane ogólnie Megalitami Z greckiego Megas Wielki I litos Kamień W ciągu pierwszej połowy czwartego Tysiąclecia przed naszą erą Megality budowano w krajach europejskich Także na ziemiach dzisiejszej Polski Na Kujawach Olbrzymie dochodzące do 150 metrów długości I 5 metrów wysokości Polskiej piramidy budowano w kształcie wydłużonego trójkąta rzędem. Budzą one jeszcze dzisiaj podziw dla budowniczych, którzy przed około trzema i pół tysiącem lat przed naszą erą zamieszkiwali te okolice. O wysiłku kujawskich architektów świadczyć może fakt, że do jednego takiego grobowca zużywano około tysiąca metrów sześciennych ziemi oraz 150 metrów sześciennych kamieni, którymi były wyłożone boki nasypów budowni. Prahistoryczna ludność ziemi kujawskiej trudniąca się rolnictwem i pasterstwem należała do tak kultury pucharów lejkowatych. Nazwa tej kultury rozprzestrzeniającej się po obszarach środkowoeuropejskich od Półwyspu Itlanskiego po zachodnią Ukrainę powstała od charakterystycznej formy ceramiki, jaką był puchar z lejkowatą, kształtowaną szyjką. Najbardziej znane skupisko sześciu takich olbrzymich grobowców zachowało się na skraju dużego lasu w miejscowości Wietrzychowice koło Izbicy cykujawskiej gdzie obecnie znajduje się rezerwat archeologiczno-przyrodniczy założony przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. Najdłuższy grobowiec w Wietrzychowicach, liczący 115 metrów długości, zawierał dwa pojedyncze pochówki szkieletowe. W pozostałych znajdowały się także pojedyncze pochówki, a w grobowcu piątym stwierdzono dwa szkielety ludzkie złożone do jamy jednej. Mimo, że kujawskie piramidy zostały przebadane, przypuszcza się, że kryją jeszcze wiele tajemnic. Olbrzymie grobowce, których wznoszenie przy ówczesnym stanie techniki było przedsięwzięciem wymagającym zorganizowanego działania, służyły nie tylko jako miejsce wiecznego spoczynku dla wodzów, kapłanów czy starszyzny plemiennej, lecz również były miejscem obrzędów religijnych. Dzięki badaniom archeologicznym natrafiono na ślady komór grobowych i na pozostałości urządzanych ongiś z typ pogrzebowych. W późniejszych stuleciach, na Kieleczyźnie powstała największa na kontynencie europejskim kopalnia Krzemienia w Krzemionkach Opatowskich, gdzie wapień krzemienionośny Swym pochodzeniem sięgał najstarszych epok ziemi Krzemień z kopalni w krzemionkach opatowskich Zwany pasiastym Wydobywano sposobem górniczym Bryły różnej wielkości Tak zwane buły Transportowano z pokładów wapiennych Znajdujących się na głębokości od 4 do 10 metrów Do dzisiaj zachowały się na powierzchni kopalni Zagłębienia po około 3000 szybów Pola górnicze sięgały blisko 5 kilometrów a szerokość od 40 do 200 metrów. Ponieważ wysokość wyrobisk rzadko przekraczała 1 metr, górnicy musieli pracować zapewne w pozycji klęczącej, a nawet leżącej. Praca górników wymagała siły, odwagi i hartu ducha. Stwarzała bowiem zagrożenie. Ówcześni górnicy wierzyli, że jedynie wiara w pomoc bogów i bóstw opiekuńczych uchroni ich od niebezpieczeństw, na jakie byli narażeni. Szczególnie rozpowszechnione były wierzenia w magię. Do dzisiaj jeszcze... Zachowały się na ścianach wyrobisk kopalnianych Ślady po praktykach obrzędowych Różne znaki, rysunki Mające niechybnie cel magiczny Kreślone pobieżnie węglem Lub łuczywem symbole Z których część niestety uległa zatarciu Trudne są dla współczesnych do wyjaśnienia Być może miały one cel Praktyczno-ostrzegawczy Widoczny na jednej ze ścian wyrobiska Rysunek czterech linii sfałdowanych Znak wody Przypuszczalnie ostrzegał, aby w tym miejscu Nie pogłębiać wyrobiska Bo grozi to niebezpieczeństwem Podobnie nakreślone na filarze stopy bóstwa opiekuńczego miały zapobiegać prawdopodobnie nieprzewidzianym zawaleniom stropu skalnego. Symboliczne rysunki głowy barana lub byka wyrażały zapewne siły i napawały odwagą górników wydobywających cenny surowiec. Odkryto również rysunki postaci ludzkich, między innymi postać ludzika, przypuszczalnie jest to autoportret jednego z tamtejszych górników z kilofem w ręku. Święte symbole magiczne Stanowiły również strzały malowane okopconym łuczywem na ścianach kopalni. W jednym z takich szkiców niektórzy badacze dopatrują się wizerunku bóstwa tzw. oka opatrzności, czuwającego nad bezpieczeństwem pracy górników. Trudno powiedzieć, czy odkryte większe pomieszczenie w kopalni z filarem w środku, ozdobione magicznymi kreskami, miało przeznaczenie obrzędowe. Wyroby skrzemienia pasiastego, zwłaszcza słynne siekiery gładzone, cieszyły się wielkim popytem i były znane w całej Europie. Praktyki obrzędowe, rozpowszechnione wśród społeczności kultury pucharów lejkowatych, miały dość rozwiniętą organizację, jak wskazują interesujące odkrycia na Półwyspie Jutlandzkim na obszarze Danii. W pobliżu miejscowości Tustrup, we wschodniej części Jutlandii, odkryto położoną centralnie wśród trzech grobowców kamiennych, zwanych dolmenami, neolityczną konstrukcję kamienną w kształcie podkowy. Budowla była wzniesiona z potężnych głazów, wkopanych jeden obok drugiego, Wolne przestrzenie między głazami wypełnione były drobnymi kamychami. We wnętrzu budowli znajdowała się druga konstrukcja, wzniesiona, jak pisze duński uczony, kierum, z pionowo stojących pni drzewnych, osadzonych w rowach fundamentowych i umocowanych dodatkowo kamieniami. Pośrodku szerokiego wejścia, w miejscu czwartej ściany, znajdował się duży głaz, który zapewne podtrzymywał pierwotną konstrukcję dachową. Długość tej budowli wynosiła 6 metrów, szerokość około 5 metrów. Budowna kamienno-drewniana w Tustrup była na podstawie oceny badaczy duńskich pierwotną świątynią ludu pucharów lejkowatych, który w pierwszej połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą zamieszkiwał Utlandię. To pomieszczenie sakralne zostało wzniesione w celu uprawiania praktyk wierzeniowych, składania bogom ofiar i być może wykonywania obrzędów związanych z kultem zmarłych, o czym świadczy jego centralne położenie wśród grobowców kamiennych. Świątynia w Tustrup po wiekach została udostępniona społeczeństwu tym razem jednak jako okaz muzealny, podziwiany przez turystów. Można ją oglądać w zabytkowym mieście duńskim Orchus, pieczołowicie zrekonstruowaną, wystawioną w parku archeologicznym, otaczającym zabytkowy dwór w Mezgord, siedzibę Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego oraz Instytutu Archeologii Prahistorycznej i Etnografii Miejscowego Uniwersytetu. Można jedynie przypuszczać, że idea wznoszenia podobnego typu budowli sakralnych była rozpowszechniona wśród rolniczo hodowlanych społeczności kultury pucharów lejkowatych, ponieważ budowle takie nie przetrwały do naszych czasów. Pozostałości świątyni w Tustrup zachowały się jedynie dzięki temu, że w ciągu wieków została ona zasypana ziemią, a na utworzonym faburkowatym wzniesieniu porosły wrzosy. Na Wyspach Brytyjskich pierwsze ślady kultu pogańskiego sięgają z chyłku III tysiąclecia przed naszą erą. Są to pomniki architektury i techniki. Wielkie sanktuarie i grobowce budowane z potężnych głazów kamiennych Pozostałości tych wielkich przedsięwzięć w zakresie budownictwa kultowego zachowały się do dzisiaj Najsłynniejsze z nich zwane Świętym Kręgiem znajdują się na łąkach koło Stonehenge około 150 km na północny zachód od Londynu Wielki krąg miał około 100 metrów średnicy był otoczony wałem ziemnym i fosą wypełnioną wodą Wejście wyznaczały dwa wielkie kamienie Między którymi stała drewniana brama. Po wewnętrznej stronie wału ziemnego znajdowało się kilkadziesiąt dołów zawierających przepalone szczątki ludzkie. Jak stwierdzono, były to groby kapłanów lub wodzów, w których składano popioły po kremacji zwłok. Po tej pierwszej fazie budowy miejsca kultowego w Stonehenge pozostały do dzisiaj tylko nikłe ślady. Druga faza budowy w Stonehenge przypada na lata 1700-1600 przed naszą erą. Obejmowała ona nowe budowle. Wzniesiono podwójny krąg kamienny, zburzono drewnianą bramę i zbudowano szeroką drogę łączącą nowy krąg z przepływającą w pobliżu niewielką rzeką Avion. W efekcie tej długoletniej działalności budowlanej powstała monumentalna konstrukcja kamienna, tzw. kręgu wewnętrznego, liczącego ponad 30 metrów średnicy. Wejście do właściwego sanktuarium umieszczono od strony wschodniej i usytuowano dokładnie tak, by promień słońca trafiał do wnętrza świątyni o świcie. W dniu, kiedy wschodzi ono najwcześniej. Tak zwane drugie, centralne Stonehenge, którego resztki przetrwały do dzisiaj, według oceny badaczy dopiero około 1300 roku przed naszą erą zostało zakończone i sakralna budowla przybrała ostateczny kształt. Od tego okresu historia Stonehenge to dzieje jego niszczenia. Drugi kamienny krąg składał się z kilkudziesięciu ogromnych kamieni o przeciętnej wadze 25 ton. Zdarzały się kolosy dochodzące do 40 ton. Nakryty został dachem, z płaskich kamieni odpowiednio ułożonych. W środku tego imponującego z tym ogromem kręgu znajdowało się dziesięć jeszcze wyższych kamieni postawionych pionowo po dwa parami i złączonych również kamiennym dachem. Kamienie te stanowiły jakby obramowanie wielkiego ołtarza otwartego w kierunku wejścia do centralnego kręgu. O wielkim ogromie pracy i doskonałej organizacji ówczesnych budowniczych, megalistycznych świątyń może świadczyć fakt, że słynne niebieskie kamienie transportowano do Stonehenge morzem, rzeką i lądem z kamieniołomów w górach Presserley w południowej Walii, a więc odległości 240 km. Kamienie o wadze około 25 ton pozostałości wielkiego kręgu zewnętrznego sanktuarium oraz potężne głazy po około 40 ton każdy z kręgu wewnętrznego pochodzą z Marlborough, odległego o 32 km od miejsca świętego. Niektórzy badacze angielscy, między innymi John Coles, podają, że dostarczenie 81 głazów do Stonehenge dawało zajęcie 1500 ludziom przez 5 lat, zakładając ciągłość ich pracy. Zakres przedsięwzięcia był więc niezwykły, tym bardziej jeśli uświadomimy sobie, że wszystko to działo się około 4000 lat temu. Właściwe ustawienie głazów pozwalało wywróżyć zaćmienie księżyca, mierzyć drogę słońca względem gwiazd, jak też wyznaczać daty przesilenia dnia z nocą. Sanktuarium pełniło również funkcję najstarszego obserwatorium astronomicznego. W następnych stuleciach idea wznoszenia potężnych budowli megalitycznych powoli zanika. Powstają budowle znacznie mniejsze, tak zwane groby skrzynkowe kamienne. Groby te w kształcie podłużnych skrzyń prostokątnych, których ściany tworzyły płasko ciosane od wewnątrz głazy, nakrywane płytą kamienną i niekiedy przykrywane ziemią, wyraźnie przypominają swych megalitycznych poprzedników. Czasem dno grobu skrzynkowego było, jak to miało miejsce w Rębkowie, parcelach koło Garwolina, brukowane płaskimi, mniejszymi kamieniami. Szczeliny w konstrukcji kamiennej wypełniano drobnymi kamieniami lub zalepiano tłustą gliną. Podobnie uszczelniano szpary między płytami przykrywającymi kamienne skrzynie od wierzchu, co zostało stwierdzone w potylach koło Płońska. Ta nadmierna dbałość o uszczelnianie grobów skrzynkowych nie była przypadkowa, Zgodnie z panującymi wówczas wierzeniami groby te stanowiły przestrzeń zamkniętą, oddzieloną od świata żywych. Budową grobów skrzynkowych w Neolicie Polskim zajmowała się niezwykle przedsiębiorcza i ruchliwa grupa ludności, głównie pasterska i myśliwska, zajmująca się również uprawą roli, po której spuścizna, odkrywana dzięki pracom wykopaliskowym, nazwana została od typowej formy ceramiki kulturą amforkulistych. Zwłoki ludzkie składane przed wiekami do skrzynkowych grobów kamiennych w wyjątkowych przypadkach zachowały się do naszych czasów. Wolna przestrzeń, jaką stanowiła komora grobowa i nieprzykrywanie ciał nieboszczyków ziemią, która uniemożliwiała dostęp powietrza, powodowały stosunkowo szybkie rozkładanie się. Dlatego odkrywane dzisiaj przez archeologów groby skrzynkowe są najczęściej pozbawione szkieletów, a zawierają jedynie ceramikę i inne przedmioty obrzędowe wykonane z trwałego surowca, np. wspaniałe siekiery, o starannie wygładzonej powierzchni wykonane z krzemienia pasiastego pochodzącego z kopalni w krzemionkach opatowskich, strzygi, upiory, kanibalizm. od zamierzchłej przeszłości aż do czasów niemal nam współczesnych istniały wierzenia w upiory i w wampiry, koszmarne postacie zmarłych, wstające z grobów, powodujące plagi i różne nieszczęścia ludzkie. Może brzmi to nieco paradoksalnie, ale zarówno analiza materiałów wykopaliskowych, jak również przekazy etnograficzne dostarczają licznych przykładów takich wierzeń. Osoby trudniące się magią lub wróżbiarstwem posądzane były o wampiryzm. Po śmierci zwłoki ich poddawano dziwnym zabiegom, które według wierzeń miały unicestwiać niszczącą moc piorów strzyk lub strzygoni. W okolicach Puław odnaleziono grup z 2500 roku przed naszą erą, w którym zmarł miał odciętą lewą rękę w stawie barkowym i wtłoczoną w jamę ustną. Ponieważ kości dłoni znajdowały się rozrzucone pod czaszką, istnieją przypuszczenia, że również dłoń była odcięta i podłożona pod głowę. Zmarłego pochowano w pozycji wyprostowanej, z prawą ręką opuszczoną wzdłuż tułowia, głową skierowaną na wschód, pozbawiony był on również wyposażenia grobowego. Inne praktyki stosowane podczas pogrzebów zmarłych posądzanych o wampiryzm to odcinanie głowy i przebijanie jej kołkiem drewnianym lub w czasach późniejszych dużym gwoździem. W czasie prac wykopaliskowych znajdowano pojedyncze czaszki z otworami przebitymi przez skroń na wylot. Przypuszcza się, że drewniane kołki się nie zachowały. Interesującą czaszkę przebitą dużym gwoździem pochodzącą z wczesnego średniowiecza znaleziono przypadkowo w 1970 roku podczas wydobywania piasku i gliny dla cegielni Chorowicza, Położonej w okolicy Piotrkowa Inny grup strzygi Kobiety z wbitym półkoskiem W kręgi szyjne Odkryto ostatnio w Jaksicach Koło Inowrocławia Na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym Do zabiegów magicznych Wynikających z obawy przed wampirami Jak stwierdzono na podstawie wykopaliska Na cmentarzysku młynówka w Wolinie Należało kładzenie zwłok na brzuchu W jamie grobowej Krępowanie powrozami Przygniatanie kamieniami lub głazami ofiarowywano nieraz metalowy pieniądz lub drogocenny barwny kamyk, który kładziono pod język. Miało to zapobiec ewentualnym złym poczynaniom zmarłego lub łagodzić ich skutki. Znajdowane dzisiaj w wykopaliskach szkielety ludzkie z monetami w otworach ustnych stanowią pozostałości tych zwyczajów pogrzebowych. Znane są również wypadki przetrwania podobnego makabrycznego zwyczaju do czasów prawie nam współczesnych. Zmarły w pierwszej połowie ubiegłego stulecia Stary Kościelny we wschodniej Słowacji gdy był niesiony na cmentarz, tak rzucał się w trumnie, że ją ledwo można było utrzymać. Odcięto mu więc głowę rydlem i położono ją między nogami, przebito serce kołem, po czym zakopano grób na nowo i przywalono kamieniami. Był to wielki dziwak, człowiek małomówny i ponurego usposobienia. Wykopaliska archeologiczne, przeprowadzane w ostatnich latach w kraju i za granicą, coraz częściej dostarczają wyraźnych dowodów uprawiania przez ludzi pierwotnych w zwyczaju spożywania ciał nieboszczyków. Chodzi tu najczęściej o znajdowane kości ludzkie, połupane bądź ze śladami nacięć ostrym narzędziem, z widocznymi zadrapaniami, a nawet śladami nadgryzienia. Wymownym świadectwem ludożerstwa są również znajdowane w grobach prahistorycznych pogruchotane czaszki ludzkie, nierzadko przemieszane z połamanymi i nadgryzionymi kośćmi zwierzęcymi. W ocenie współczesnej nauki spożywanie mięsa ludzkiego, tzw. kanibalizm, lub spożywanie tylko pewnych organów ludzkich traktowane jest jako jedna z form obrzędów pogrzebowych stosowanych przez niektóre grupy ludzkie w dalekiej przeszłości. W kręgu światowita taśma czwarta, koniec ścieżki pierwszej.